Lordzie, lordzie, przyniesiono poranną prasę Times, Newsweek, Playboy. To ale Sianie, ile razy mam powtarzać? W każdy czwartek tylko kawa, krupiący rogalik i oferta. Oferta, tygodnik bezpłatnych ogłoszeń, zaanonsuje cię lepiej niż wytrawny kamerdyner. Do nabycia w każdym kiosku.